prebelovníkov filmových predstavení Kino Dukla pozýva na premiéru českého filmu Pastardí v piatok 30. mája o 19:00 a v sobotu 7. mája o 19:00 do kina Dukla v Zvidníku. Važení priatelia, vás na český film Pastardí v a v sobotu o 19:00 do kina Dukla v Królowskiego Zamku. Znasz ten czas, dobrze znasz ten czas. Jedziemy, jedziemy. I Ta nikt tu nie wie... baza, Tu baza, tu nikt nie wie, dokąd. Jest droga ślepa, może gdzieś się kończy, może nie. Przemycamy właśnie Koreańczyków. Prosili nas, żeby ich przerzucić gdzieś dalej w głąb lądu Europy. No, jakoś się udało. Nikt się do nas nie przyczepił, jak na razie, chociaż tam. Kontrola na nas się patrzyła złowrogo, ale miejmy nadzieję, że uda nam się ich przerzucić, no 2000 dolarów od sztuki to jest trochę grosza, tak. zamierzamy zakupić piwo i cukier za to i sprzedać go w Polsce i wtedy będziemy bogaci, pojedziemy na Seszele, bo tam ładniejsza pogoda jest, chyba śniegu tam nie ma, tak. Za tych Koreańczyków niezły cash mamy. W ogóle ja się miałem, Paweł, o wiele wcześniej spytać, gdzie jedziemy, ale już dojechaliśmy tak naprawdę. Znaczy, no właśnie w jest... tej Stodole teraz odbiorą ich tam goście, z, z ten Bułgarzy ich odbiorą i oni tam później dalej już ich do, do Italii i na Cyprich ich mają przerzucić. A Bułgarze to są ci w kudła tych czapkach, rozumiem. Tak, tak, to są ci. Także no, wiesz, tutaj nasza rola się kończy. O ja, Wychodzić! No, to tak. oni sobie wysiądą, my pojedziemy sobie dalej teraz. Będziemy rekreację... Y Skutecznie. Ja poczekaj, ja ich wypuczę, dobra? Powiem im, że to już koniec wycieczki. Dobrze. No, czekaj, otworzę im drzwi i. Paweł Kucz uczył się koreańskiego zaocznie. Tak, ale widzisz, dogadujemy się bez problemów Bez problemów, że to w budce z tymi. Dobrze że, jest, z... dobrze, że jest zmrok, bo wiesz, normalnie to by nas mogli wyśledzić. Koreańskiego tymi... uczyłeś się w budce z tajskim żarciem. Tak, bo tam na chwilę na zmywaku robiłem dwa tygodnie, wiesz, u gościa, ale, ale no nawet, nawet się dogadywaliśmy. Dobra. To za chwilę spytam może nie dokąd jechaliśmy, tylko dokąd będziemy jechać dalej, ale to za chwilę. To się wszystko ukaże. Na granicy starych, czas, dobrze znać Wracamy do pytań z cyklu pytań filozoficznych. Nie tak. będziemy dzisiaj może y, odpowiadać na pytanie, skąd przybywamy jako ludzie, ale. Proszę teraz nie jeździć, gdyż tak. udzielamy wywiadu tak. sobie nawzajem. Tu jest nagranie, a oni tirami przemierzają. To jest brak kultury. Nie polskie drogi. Co powiesz o tym samolocie? Porządna radziecka myśl techniczna. Tak, taki całkiem fajny, tylko jakby bez szyby. Może to bezzałogowy jest. Chyba tak, bo tam nikogo nie ma. Wiesz, po, stare samoloty, z tego co wiem, to sprzedaje się do Polski, a jak już są zbyt stare, żeby latać w Polsce, to sprzedaje się, odmalowuje się i sprzedaje się do Afryki. Widocznie ten był już w takim stanie, że... Ani do Afryki, ani... Afrycy go nie chcieli, więc został pomnikiem. I Został pomnikiem właśnie. I wracamy do pytania, nie skąd przybywamy, tylko dokąd zmierzamy, albo dokąd zmierzaliśmy, bo jesteśmy... Czekaj, zobaczę na zegarek, jest już po południu, więc jedziemy na południe cały czas. Na południe. Jesteśmy na Słowacji, tak? Tak, tak. No zresztą ptaki, to można się domyślić. Po tak. No, dokładnie. Słyszycie, Pta ptaki no, u nas, u nas śpiewają po słowacku. Albo po czesku, bo to mogą być te Słowaki, raczej znaczy nie Słowaki, tylko ptaki. Robert, ty nam napisz, po jakiemu te ptaki ćwierkają? Właśnie. Robert 420. Niech Robert 420. się wsłucha i powie nam. Czy znasz język ptacki? Ptacki, słowacki. Ptacki, słowa... czesko-słowacki. Dokładnie, ale to mogą być te ptaki sprzed transformacji, jeszcze jak Czechosłowacja była. Proszę nie jeździć. Zwijamy się, to, totalnie to, to nie generanci. można nic nagrać. No. Tak, jedziemy w głąb Słowacji, tam gdzie nie jest. Panie, w Polsce masz pan takie? Trzeba panie przyjechać do Pepika. Nie da ci ojciec, nie da ci matka. Co ci da? Przede Słowacji sąsiad. Poloki papieroki gdzieś, flaga i polska. Proszę bardzo. Udolię smerty. Udolnie śmierci. Ty, te wali, tak jak te. na śmierci jest w Kalifornii, nie? Udoliny śmierci. O, to będzie podcast. Dolinie śmierci. Jest zakręt y, śmierci w y, Szklarskiej Porębie. No jest coś takiego też. Przed chwilą się zatrzymaliśmy, bo była kraksa na drodze. Dwa czołgi, Baczolgi się zderzyły Chyba wymusił pierwszeństwo ten niemiecki Chociaż ja bym obstawiał, że ten rosyjski, bo tak z większą siłą no, yy... Chociaż no tak, w sumie wręcz i tak, bo Niemcy w miarę mają kulturę jazdy i lepiej jeżdżą, może, może ten radziecki Tylko wiesz, nie wiadomo ile kto miał probili, bo widać, nie, nie było widać tych prowadzących, te pojazdy Tak, już ktoś posprzątał w ogóle Tylko ślady krwi zostały Ślady krwi, dwa dwo, dwo czołgi ale wiesz, skoro Dolina Śmierci, to co się dziwisz, no, co się dziwisz. Właśnie, teraz jedziemy w kierunku Doliny Śmierci. Dolina Śmierci, jak wszyscy wiecie, na pewno w Wikipedii możecie wyczytać. Plus 60 stopni w cieniu, pustynia, pewnego tak? miasta dookoła. Na szczęście mamy bukłak z wodą i osiołka, na którym będziemy się poruszać. A to już kraj zmieniamy w takim razie. Ta, Wyjeżdżamy tak, ze Słowacji już, już, już do... skok do Doliny Śmierci i zobaczymy, jak tak, tutaj to tam wyjdzie. To to my jedziemy do tej Słowackiej Doliny Śmierci tak czyli nie zmieniamy kraj zmieniamy i nie, no też trzeba tutaj słuchacza trzymać w napięciu dokładnie w napięciu trzymają nas, te, nas też pasy pasy bezpieczeństwo, no musimy mieć pasy, bezpieczeństwa. Dolina Śmierci to nie ma żartów, prawda? No, uwaga, burza znak ostrzegawczy, drogowy tak, bardzo ciekawy swoją drogą mi się sprzęt napaża. O, do, do droga, do droga na Ostrą Łękę. do miejscowości Kapisowa. Coś tak naprawdę to powinniśmy mieć yy, Roberta, taka maszyna, który by zapowiadałby te wszystkie tabliczki z miejscowości. Tak. Kapisowa. Dun, dun. Czarne mesto. Miały być czołgi, a tu tylko traktory. Traktory i czeskie Skody. Niestety to są nie. te same skody, które Robert robił. Tak. No to to, to, są, to nie, nie tyle, że to są te same skody, tylko to są akurat te skody, które robił Robert. Raz raz, raz, raz, raz. Halo, Wenecja, jak nas słyszysz? Bardzo prawdopodobne. Znajdujemy się 1180 km od Wenecji, 1420 km od Moskwy. Jak się czujesz z tym? Ja się czuję 10 na 9. 10 na 9. Bardzo, 9, dobrze, bardzo dobrze. I 2300 km od Kahira. Pozdrawiamy Arek. Kalkata 6900 km. Co to jest Kalkata? Kalkuta. Do, do Moskwy Nowy... przed chwilą. Tak, wszystko dobrze? do Moskwy dzwoniliśmy. Nowy Jork 7100 km. Pozdrawiamy Górala Paryż 1800 km. Tokio 8800. A my jedziemy gdzie do świdnika? 8 km. O kurczę, zdradziłem gdzie jedziemy. Kuszący jest Zanzibar, 6 tysięcy Zanzibar. kilometrów. Buenos Aires jest kuszący. Aires, -no. 12,5 tysiąca kilometrów. A. Rio de Janeiro. Tam jest yy, ten. Chrystus mniejszy niż ten świebodziński. No wiesz. A słyszałeś, że teraz jest takie powiedzenie: o Jezusie, świebodziński. zgadza się. A to nie wiem, czy to taki ro rozmiar tego. U nas, jak coś zrobią, to wiesz, nie w kidmucha. zobaczysz te autostrady, zobaczysz to euro. Dokładnie. Panie kochany. Gdyby mieli taki rozmach z drogami i z, z autostradami. Wiesz, że no. u nas nie ma dziadostwa Czy widziałeś coś u nas dziadowskiego w kraju. No. No weź, przestań. No. No, to, no. dlatego ci mówię, no, Paryż. jedziemy, jedziemy. Paryż. To, to, czekaj, Paryż? To no, no, Paryż. To... mów gdzie jedziemy. Waham się między Moskwą a Wenecją. Prawie te same kilometry. Tutaj 1180 do Moskwy 1420 To jedzmy do Jedźmy do Świdnika, bo 8 <śmiech> <śmiech> Niech będzie Świdnik, niech stanie na twoim Wieję, jak w kieleckim pozdrowienia dla Tomawka, chociaż nie jesteśmy w Kielcach, tylko na Słowacji niedaleko miejscowości Świdnik w Dolinie Śmierci i co widzimy? Coś, co ucieszyłoby każdego małego chłopca, który z wypiekami na twarzach oglądał czterech pancernych i psa, czyli masę czołgów. Tak, to jest tyle czołgów, że można by się bawić z całą ekipą tak, każdy zasięgu. miałby swój czołg. W zasięgu wzroku mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no szósty za, za krzaczkiem, tak. 6 Paweł udaje, że widzi sześć czołgów, a to jest nieprawda, bo ten szósty czołg to jest ukryty za... O, człowiek. O, człowiek. A to nie, to tutejszy. Tutejszy. Czyli nie będziemy do niego strzelać. Tak, czołgów widzieliśmy wcze... wcześniej więcej, ale to po drodze. A teraz widzimy ich pięć. I tira, który psuje ten sielankowy obrazek. Warto zajrzeć sobie zajrzeć z tej strony, obejrzeć jak wyglądają te czołgi, jak wygląda Dolina Śmierci, w której w 1944 roku we wrześniu były bitwy pancerne między wojskami radzieckimi a niemieckimi. O obronę tutaj wejścia do Karpat bardzo ładnie, trawa, pustkowie i widoki piękne. Jest widoki bardzo piękne. ślicznie, bardzo zielono. Już jak wjeżdżaliśmy w ogóle w okolice tutaj przygraniczne, to Zazielniło wszystko się, się pięknie, ładnie zielniło. Dobrze, i... no, że jest pogoda w miarę ładna, chociaż trochę chmurek dzisiaj i wiatr, ale rano było deszczowo, ulewnie, także w ogóle pod znakiem zapytania była ta wyprawa, ale oczywiście się udało. No, papa wykonał jeden telefon. Tak, do, do Moskwy. Telefon do Moskwy, wszystko załatwi. Fajnie, fajnie. Patrzeć, bo to takie nie ma takiego miejsca drugiego tu w okolicy zresztą chyba nawet nie bardzo w Europie gdzieś jest, wiesz? a to jest takie miejsce, powiem ci, mało rozreklamowane ja się dopiero zacząłem interesować tym, jak pisałem sobie Świdnik okolicy Świdnika, atrakcje i zacząłem coś w ogóle namierzać bo tam, tamte czołgi, tutaj jak ci mówię, byśmy z kumplem widzieli i tam żeśmy sobie patrzyli, ale nawet nie, nie skumaliśmy, że tutaj jest coś więcej, a nie jest? chcesz się jakoś specjalnie wymądrzać, ale podejrzewam, że w Polsce gdyby Mieli tyle czołgów do rozdysponowania, to wzięliby to, yy, zamknę... zamkn... <śm> zamknęliby to gdzieś i, o, o... I kasowaliby bileciki, nie? No, Zostawcie otwartą przestrzeń, każdy może sobie wejść, zobaczyć. Każdy, nawet, nawet autochton, który szedł drogą. Zajmijmy sobie pod takim muzeum historii wojska, wojny, tak? Jak to dokładnie było, historia? Muzeum II wojny światowej i doliny właśnie tej, w Dukli, Przełęczy. Tu jest masa, masa takiego sprzętu, jak wszelkie technikalia, to usłyszycie o Pawła co, gdzie, po co, za ile i dlaczego Rosjanie wygrali z Niemcami albo na odwrót. Wszystkie domki i blokowiska takie troszeczkę smutne naprzeciw tej zieleni, kwitnących drzew owocowych. I straszna cisza i spokój, prawda? O, o, ludzi. Tak, tak tu jest, tak tu jest zawsze, kiedyś nie przyjechał. Ludzie sobie żyją powolutku, spokojniej i praktycznie ich nie widać. To jest specyfika właśnie tego regionu. O, wszystko tu powoli, czas biegnie, mam wrażenie, wolniej zawsze niż po naszej stronie. Tak, jak sobie przypomnę, że x lat temu tutaj byłem i, i wiele rzeczy wyglądało tak, jak wygląda, to, to nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło praktycznie. My dążymy jednak do tego, żeby się upodobnić do zachodu, a, a tutaj no, no, ciężko powiedzieć. Jest to niepotrzebne. Może nie, nie to, że niepotrzebne, tylko może jakiś zrobić. większy marazm ogarnął Słowaków. Tak, to jest państwo, które ma zaledwie 5 milionów ludzi. Przeważają tu lasy, przemysł papierniczy. Nie ma zbyt wielu surowców. To jest taki po prostu niewielki kraj. Że ja pod... tak powiem, rozrywkowy, wycieczkowy. Ja podejrzewam, że na rozdzieleniu Słowacji od Czechów chyba bardziej skorzystali Czesi, i oni jednak bardziej się rozwijają niż, niż Słowacja. Niż Słowacja. Tak, są bliżej Niemiec, bliżej zachodu i. Austria. Te kraje ich ciągną przede wszystkim wymiana właśnie gospodarcza, produkcja skody. Na Słowacji nie ma żadnego większego przemysłu, zresztą tak jak i na Podkarpaciu, no, nie, nie ukrywajmy z drugiej strony. No tak. A A as... huta, huta stalowa wola teraz została sprzedana Chiń, Chińczykom. Ja tylko jestem ciekaw, czy faktycznie Chińczycy będą rozwijać, czy po prostu zduszą sobie konkurencję i stal będziemy kupować teraz po prostu z kin co bardziej obstawiam. Niewykluczone. A wracając do Czech do Skody, to Skoda rozwija się w bardzo szybkim tempie. Yy, mają dalekosiężne plany z tego, co widziałem. Nowe modele, nowe samochody. Yy, niedługo będzie reanimacja marki yy, Felicia. Hmm. Nie wiem, czy widziałeś przymiarki do tego. Słyszałem, jeszcze nie widziałem zdjęć, ale słyszałem o tym. Yy, bardzo, bardzo fajnie to autko wygląda. Ja już widziałem jakieś pierwsze zdjęcia. W ogóle yy, coś pomiędzy Octavią a Fabią. Gdzieś tam roboczo nazywało się to Vision D również. Chyba, że to jest jeszcze inne auto. To już no to i, nam I Skoda w ogóle ma w planach poszerzyć swoją produkcję tak bardzo, że będzie pochłaniać rynek. Kolejne i kolejne hmm, państwa będą zakupować coraz więcej Skody. Zresztą to już się dzieje. I... Wiesz, to jest grupa Volkswagena, to jest część całej polityki. No. To jest nieuniknione. Ja pamiętam parę lat temu, Będąc w Niemczech, to Skoda to była rzadkość i egzotyka. Gdzie u nas już było wiadomo, że to są samochody dobre, bo no, skądinąd robione właśnie przez Volkswagena. No a teraz dużo Niemców jeździ z Skodami, i bez problemu, taką Skodę można na niemieckich drogach zobaczyć. Jest tego masa. Zresztą, no, jak wiemy, te auto są coraz lepsze. A wiesz po czym poznać właściciela Skody? Jest trzech gości w płaszczach. I który z nich to właściciel Skody? Który? Ten, który ma płaszcz wpuszczony w spodnie. Okej. Okay. Tak słyszałem. A ja nie rozumiem tej płyny. Ja też, ale tak słyszałem. Ale to. Okej. Okay. Przyjmuje, że gość, który ma płaszcz wpuszczony w spodnie, to jest właściciel Skody, Chociaż nie widziałem takiego jeszcze. No, Ale to ten żart na pewno wymyślili yy, właściciele, nie wiem, Audi, BMW, Volkswagena tak, czy innego auta. Już. Zresztą wystarczy wejść na yy, wszelkie forum motoryzacyjne tak, forum brzegu, albo artykuły dotyczące Skody i za chwilę yy, Skoda, właśnie... Skoda to syf, BMW, tak. rządzi... Jeden tak, 1.9 TDI, łykam Cię, prawda, tutaj jak barana. <grym> wszyscy. I te, te teksty wszyscy znają. Podejdziemy bliżej gośników, aby posłuchać tej pięknej muzyki. Bardzo wesoła. Od razu mi się przypomina, zawsze jak ją słyszę, bajkę o kreciku i te klimaty. A myślisz, że czeski krecik miał słowackiego brata? No zapewne, posłuchaj. Chociaż nie, ta bajka chyba powstawała w chyba czasach przed transformacją. Tak, Czechosłowacja to była. Czyli... Czechos Czechosłowacki krecik, powinniśmy mówić. No i co papiu, masz to w Polsce? Nie mam. Nie ma takiego czegoś. Normalnie krew coraz szybciej zaczyna płynąć w naszych żyłach, za chwilę zaczniemy tańczyć tu na parkingu. Się chciało ją schodzić browarkiem. <śmiech> Swoją drogą, musimy się spytać y, Roberta z Czech, czy w Czechach też y, są takie radiowęzły między osiedlami, między blokami, w których y, pan stukając szklaneczkę, jak w y, serialu y, zmienicy. albo Zmiennika, albo w Misiu y, i pan zapowiadał, że w kinie tutaj w, w będą jakieś seanse. Tak? Swoją drogą kino w Świdniku nazywa się Dukle, jeżeli tak, dobrze zrozumiałem. Tak, dobrze, dobrze zrozumiałeś. Kultura jest tutaj y, na wysokim poziomie. Wisi na słupach po prostu. Tak, kultura... Wzi... Głośniczek wzi... i z tego głośniczka sobie tam coś doda. nie jest tak, że się człowiek zamknie w domu i powie, że nie, tylko po prostu... Masz się zingerować Tak, dokładnie. Ktoś od odgórnie wchodzi do domu i mówi, że co będzie wtedy i wtedy i to Poprosimy jest do chyba kina, dobrze. Do to wryj. <laughs> tak. To jest dobre, słuchaj, no... Do kina czy na film. Tutaj nie możesz być odludkiem, bo głośnik ci tutaj nawija, co się w mieście dzieje. I dobrze. I dobrze. Tak, właśnie kozy kozy właśnie zaatakowały Pawła. Czy masz się, Paweł? No ja myślę, że koza nie chce udzielać więcej wywiadów dzisiaj. Podejrzewam, że mogłaby zjeść moją gąbkę. Myślę, że miałaby na to ochotę. No powiedz coś, Maryś. Tak, każda dobra koza wie, że może zjeść gąbkę z, z nie mojego zuma. Jedyne co mi teraz przyje widok, to to, że za tych yy, starodawnych chat wyłaniałem się blokowiska gdzieś w oddali. A jeszcze dalej widać przejeżdżające tiry, ale... To się w Photoshopy wydaje. No, to, to się wytnie. Maluje się to zielenią i będą pagórki dzikie. Dobrze. Można przyjść z psem na smyczy. Jak widać, poszła sobie z pieskiem. To jest New York Coś takiego. New York. Znowu pozdrowienie dla góra. New York pies. Nowa rasa. Dwa konie, ale nie mechaniczne. Koza, ale nie z nosa. Ale taką, taką rasę psa, czyli New York na Słowacji w ukraińsko-białoruskim skansenie, to, to, to tylko my widzieli dwa. Tylko my widzieli we dwóch. Masz pan to w Polsce? Nie masz, masz pan to pan. W... Masz już w Polsce. Z racji tego, że zbliżamy się do końca naszej wyprawy, powrócimy do pytania, skąd przybyliśmy. No w zasadzie, skąd wracamy? Albo dokąd zmierzamy? To ja nie wiem. Widzieliśmy czołgi. Ja tylko kieruję, a Rudego Ru Ru Ru 01 widzieliśmy. 01. Inne czołgi rozsiane po w dukielsko-słowackich polach. Tak, ja generalnie staram się tak jeździć, żeby pod tymi chmurami nie jechać, żeby jechać tam chmurami. Jest to właśnie. tamte tutaj, tutaj słońce. Kieruję się po prostu w, w tym sensie drogą. A tam dokąd to wszystko jedno, fajnie się gada, miło jest, także... Jakiś deszcz nieśmiało skubie szyby samochodu, ale już nie przeszkadza Próbował, nam to. Próbował, ale... Tak. Próbował, ale się... Ale przestał. Nie poddaliśmy się. No i co, widzieliśmy czołgi, widzieliśmy skansen, widzieliśmy konia co była, tak wszystko było. A, powiem ci gdzie my jedziemy? jedziemy z tego odcinka do jakiegoś następnego. z punktu bo A do punktu usłyszymy. B. dokładnie. między nogami trzymał słowackie piwo marnej jakości, ale myślę, że zaspokoi cena pragnienie. Czyni cuda. cena czyni nic cuda. w plecaku czekolada studenckiej, której nie ma niestety w Polsce. a studentów jest masa. To a studentów cichne. jest masa, tak dokładnie. chociaż nie, bo czekolada studencka ma taką niestudencką cenę. Ci są różni też. Taka konkluzja jest jedna, że w sumie jest maj, była zima dzisiaj, była wiosna, deszcz padał. Ale tak jak, tak jak i wszędzie. Była, była Polska, była zagranica, no wszystko żeśmy prawie zrobili. Wszystko full service. Full service. I tak jak już mówiliśmy wcześniej, jak chcecie dużo o czołgach posłuchać, to odsyłam do Pawła. Paweł to zmontuje za pół roku. A jak chcecie posłuchać o kozach, skansenach, to odsyłam do Pawła. Paweł to zmiksuje za rok. No, ale to. Nie, teraz będziesz zdeterminowany, żeby po prostu jak najszybciej zmiksować. Ty masz jeszcze materiał ze Szwecji? Mam jeszcze materiał ze Szwecji, który też muszę zmiksować. A ja jeszcze muszę zmiksować innych podcasterów też, chyba, bo tam się parę osób już wiesz, leży odłogi. już pomysł jest kogo tam, kogo tam wkręcić że też będzie podcast mixowany no wszystko będzie w swoim czasie jak tylko będą moce przerobowe bo to z tym jest różnie ale, ale nagrywamy cały czas materiał się zbiera to jest bardzo pozytywne że, że, że, że będą kolejne odcinki no Papa też coś musi tutaj Papa podcastofon słyszałem tak no wszystko się no ale coś z tego materiału też już u Ciebie mam nadzieję będzie bo tak no skoro to słyszeliście to znaczy, że było <grym> Jeżdżemy do twierdzy, karabiny tutaj maszynowe lśnią, już na eskorta papy nas wpuszcza na posesję. Widać. most, most zwodzony, wypuścili wodę z fosy na chwilę, ja mam, ja mam stałą przepustkę, także powinniśmy przejechać gładko, bez, bez postrzału. Dokładnie. Tak Zaraz otworzą się wrota i odejdę w niepamięć. Zostanie po mnie jedynie materiał audio i do w plných podcastů. A to všechno tvoje tu, jak mi dáš? Tak, to celá tvětka. to, to, to, to, to, to po